Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Miało być pół miliona, jest ponad 100 milionów złotych. Niesamowita zbiórka na rzecz dzieci chorych na raka. Blisko 700 interwencji strażackich w związku z silnym wiatrem. To dowód na coraz większą polaryzację. Eksperci komentują próbę zamachu na Donalda Trumpa. 100 milionów złotych i na tym nie koniec. Influencer gang uruchomił lawinę pomocy dla dzieci chorych na raka podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Transmisja trwa nieprzerwanie od 10 dni i potrwa dziś do 16. Można ją śledzić na YouTubie. Piękna sprawa, niesamowita ilość, ale to nie jest powód, że jest to zwalniania, tylko do przyśpieszania. To jest dowód, że potrafimy, że możemy, że możemy jeszcze lepiej. W półtorej godziny zebraliśmy 20 milionów, więc w tym tempie powinniśmy dzisiaj za te 4,5 godziny zebrać koło, matematycznie licząc 160 milionów. Więc zróbmy to, dociśnijmy i celujmy nawet, Mierzmy jak najwyżej dla naszych dzieciaków i ciśnijmy po 200 milionów. W trakcie streamu pojawiło się już wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i show biznesu, m.in. Kasia Nosowska, Robert Lewandowski, Doda czy Cezary Pazura. Polski łyżwiarz Władimir Siemirunni przekazał na licytację srebrny medal olimpijski, który w lutym zdobył we Włoszech, a pierwotny cel zbiórki wynosił 500 tysięcy złotych. Akcję zapoczątkował utwór Ciągle tu jestem, Disnaraka, BDOSA i 11-letni Mai Mecan, która po raz trzeci zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Strażacy usuwają skutki silnego wiatru przechodzącego nad Polską. Od wczoraj odnotowano blisko 700 interwencji. Działania dotyczyły głównie usuwania, usuwania wiatrołomów i uszkodzonych gałęzi, a także przewróconych drzew na drogach. W miejscowości Adampol na Lubelszczyźnie po upadku gałęzi na jadące auto jego kierowca trafił do szpitala. Odnotowano też uszkodzenia dachów, budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym kraju bez prądu pozostaje około 25 tysięcy odbiorców. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw prądu, mówi rzeczniczka PGE Dystrybucja Ewa Wiatr. Mamy tutaj uszkodzenia odcinków linii elektroenergetycznych spowodowane drzewami oraz konerami, które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 To dowód na coraz większą polaryzację w amerykańskim społeczeństwie. Tak o próbie zamachu na prezydenta USA mówi amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski. W hotelu, w którym odbywała się gala korespondentów Białego Domu, uzbrojony napastnik próbował sporsować punkt kontrolny Secret Service, ale został obezwładniony. A Donald Trump i członkowie rządu ewakuowani. Zdaniem amerykanisty do takich zdarzeń będzie dochodzić coraz częściej. Mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Będzie mnóstwo eventów w poszczególnych dużych i małych miastach. I jakikolwiek zamach terrorystyczny dokonany na zwykłych ludziach, z pewnością będzie zapisany Trumpowi na minus i będzie jakoś wykorzystywany czy wałkowany w kampanii do kongresu, która w tym roku będzie miała miejsce. Waszyngtońska policja poinformowała, że zamachowcem był 31-letni mieszkaniec z Kalifornii, Col Thomas Allen, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. A szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski poinformował, że charge d'affaires w USA, Bogdan Klich, nasi dyplomaci oraz polscy dziennikarze, którzy brali udział w gali korespondentów Białego Domu są cali i zdrowi. W Polsce działają 52 tysiące punktów zbior, zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym, z czego 9 tysięcy to automaty. Dostępność punktów jest coraz większa. Wiceministra klimatu Anita Sowińska powiedziała, że analizowane są uwagi zgłaszane do działania systemu. Resort dał sobie kilka miesięcy, aby zobaczyć jak działają rozwiązania dla butelek PET i puszek aluminowych. I w czerwcu podejmiemy decyzję kierunkową, co dalej. Oczywiście ja jestem za tym, żeby włączyć szkło jednorazowe, w tym te małpki, do systemu kaucyjnego, dlatego że widzę, jak bardzo one zanieczyszczają środowisko, a też z punktu widzenia gospodarczego, ale też i osiągnięcia poziomów recyklingu, to byłby bardzo dobry krok, moim zdaniem. Wiceministra klimatu podkreśliła, że ewentualna decyzja będzie konsultowana z biznesem, sklepami i producentami napojów. Klimat. 56% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 17 można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE. W zlewniach Górnej Noteci, Górnej Warty, Lis, Warty i Radomki utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś tylko na zachodzie będzie słonecznie, poza tym na zmianę chmury i słońce, na wschodzie możliwe przelotne opady od 6 stopni na Subalszczyźnie do około 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku, do tego silny i porywisty wiatr. Autopromocja. Po siedmiu latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę, że...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 Komplement diety Valerian ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Ale akcja w Daisman. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Daisman Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Dajśman, wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy Reklamy. Trójka.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 Historia świata od narodzin rock'n'rolla Zapraszamy Wielki brat Adam Ferenc Piotr Metz Z daleka już nadal widać olbrzymią płonącą pochodnię Słychać huk wyrzucanego z ziemi gazu. Rok 1980 yeah. Prezydent USA Jimmy Carter. Lata 80. to lata niepokoju, konfliktów i zmian. W Iranie cały czas przetrzymuje się amerykańskich zakładników, jest ich obecnie 50. W tym samym czasie radzieckie wojska próbują podbić wojowniczych i religijnych mieszkańców Afganistanu. To prawdziwe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i zaprawdę dla całego świata. Razem poradzimy sobie z tym zagrożeniem. We will meet these to peace. W Polsce władze wprowadzają limity zużycia paliw i energii w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Ósmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysze ponownie wybierają Edwarda Gierka na pierwszego sekretarza KC. Do władz partyjnych nie wchodzą za to Piotr Jaroszewicz i Stefan Olszowski. Piotr Jaroszewicz traci stanowisko premiera. W katastrofie polskiego samolotu pasażerskiego lecącego z Nowego Jorku do Warszawy ginie 87 osób, w tym Anna Jantar. Prezydent USA, Jimmy Carter. Zadziecka inwazja na Afganistan stanowi poważne zagrożenie dla pokoju. Grozi dalszą ekspansją na inne kraje w południowo-zachodniej Azji. Taka agresywna polityka niepokoi ludzi na całym świecie. W Afganistanie znajduje się obecnie 80 tysięcy żołnierzy radzieckich. Kraje muzułmańskie potępiły interwencję. Skupiająca 36 państw Konferencja Islamska zażądała od Moskwy wycofania wojsk. Moskwa twierdzi, że władze Afganistanu prosiły ją o obratnią pomoc. Mówi ambasador ZSRR Nikołaj Lunkow. Młoda, demokratyczna Republika Afganistanu jest bardzo słaba i dlatego wielokrotnie prosiła Związek Radziecki o pomoc. Zgodnie z artykułem 51 Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mój rząd odpowiedział na ten apel. Na przełęczy Salang na zachód od Kabulu, na wysokości jakichś 2600 metrów, w górach Hindukusz, zajęli pozycje radzieccy żołnierze. Mają transportery opancerzone, karabiny automatyczne i ciężkie karabiny maszynowe, moździerze i lekkie czołgi. Nie widzieliśmy żadnych walk, ale nad miastem Bamian latają radzieckie helikoptery i myśliwce. Miasto, które jest w rękach sił radzieckich i afgańskich wojsk rządowych, okrążyli i odcięli od świata afgańscy murzehelini. Czołgi bojowe wozy piechoty i działa my mamy miny karabiny maszynowe wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych i wyrzutnie pocisków ziemia-ziemia Sterroryzujemy ich oni terroryzują naszych rodaków w biały dzień My zrobimy to samo i jeszcze więcej Zaskoczymy ich na całym świecie Tyle co z bazy nam przekazano. Powiedzieli dosłownie, gdyby to nie był Everest, to byśmy nie wyszli dzisiaj z obozu czwartego. Leszek Cichy i Krzysztof Wilicki jako pierwsi zdobywają zimą Mont Everest. Leszek Cichy, lat 29, inżynier geodeta z Warszawy. Jednak olbrzymia zdolność przyzwyczajania się człowieka. Nawet do najtrudniejszych warunków okazuje się, że jeżeli, jeżeli jest odpowiednie nastawienie psychiczne, to reakcja właściwie człowieka może być dwojaka. Albo natychmiastowe załamanie się, albo podniesienie się i okazuje się, że te wełnki jeszcze są znośne przez człowieka. Krzysztof Wielicki, może Wanda, ty o nim, bo ty tak lubisz Wrocławiaków, ponieważ sama udaje, że jesteś zdolnego Dolnego Śląska. To też przeczytam z tej notatki, inżynier elektronik z Wrocławia, lat 30. Oczekiwaliśmy szczytu, idąc wolno i wreszcie był szczyt. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tam działa cały szereg czynników. Po pierwsze, bardzo niskie temperatury, sięgające 40 stopni, co przy silnym wietrze czyni te temperatury no, zupełnie nieludzkimi, właściwie zbliżonymi do tych, jakie są chyba na powierzchni Księżyca. Po drugie, co może jest jeszcze ważniejsze, olbrzymie niedotlenienie. Proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę, że na wysokości szczytu Mount Everestu ciśnienie parcjalne tlenu to jest około 1 czwarta. Tym samym człowiek znajduje się stale na pograniczu świadomości, nieświadomości. Nawet w tym stanie, tej idealnej aklimatyzacji, tamta równowaga czynności biologicznych jest niesłychanie chwiejna. Było cały szereg przypadków, gdzie w Himalajach zdobywano najwyższe wierzchołki, a już brakowało sił na zejście w związku z jakimś załamaniem pogody. A proszę sobie zdać sprawę, że w warunkach zimowych ona jest permanentne prawie to załamanie. I dlatego pogody. Janku podleży Ci przerwę. Nie wypuszczajmy kciuków z ręki. Jest to czapa wapienna luźnych kamieni, natomiast jest to oczywiście przykryte czapą śniegu, no, która w tym miejscu jest co najmniej kilkometrowa. Także no, jest to po prostu taki łagodny, świętym wierzchołku stożek śniegu. Tak wygląda sam szczyt. Z nami walczyć tak Gryzyko śmierć Lecą zawsze tutaj wpadawać Największa rzecz Swego strachu mur obalić Odpadnie z Lecz następnie Wojna w Afganistanie zaostrza stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Amerykanie wstrzymali ratyfikację układu o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych SALT-2. Postawili też ultimatum w sprawie Igrzysk Olimpijskich, które tego lata mają odbyć się w Moskwie. Mówi prezydent Jimmy Carter. Dziś wysłałem list do amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym wyjaśniłem nasze stanowisko. Jeśli w ciągu miesiąca Rosjanie nie wycofają swoich wojsk z Afganistanu, to Stany Zjednoczone zażądają przeniesienia igrzysk do innego miasta albo miast, zorganizowania ich w innym terminie bądź w ogóle odwołania. We will in games without frontiers war without tears if looks could kill they probably will in games without frontiers war without tears games without frontiers war without tears Rok 1980. W Rodezji opuszczono brytyjską flagę. Kraj ten nazywa się odtąd Zimbabwe. Po okresie przejściowym i pierwszych wolnych wyborach nowym premierem zostaje Robert Mugabe. Muszę powiedzieć, że każdy powinien odnaleźć się w nowym społeczeństwie, które tworzymy. W społeczeństwie niepodzielonym według ras. To dobry początek. Nowe władze zorganizowały gigantyczne przyjęcie, podczas którego wystąpił Bob Marley. Zgłosiłem się tu na ochotnika, chciałem zagrać dla tych ludzi, zobaczyć, jak zyskują niepodległość. Zgodziłem się na to. Czy to pierwszy przypadek w twojej karierze, że na własne oczy oglądasz, jak jakiś kraj staje się niepodległy? Tak. No i jak się czujesz? Bardzo miło. Bliskość tego wydarzenia daje mi siłę. Czuję się świetnie. Мицюев Сергей Викторович родился в городе. Родился в Москве, где Мицюкиров закончил среднюю школу. По окончанию школы средней, зачалом працей, поступил на работу чертежником конструктора. А тут прислался в силой. Tu dostałem wezwanie do odbycia służby w siłach zbrojnych Związku Radzieckiego. Trafiłem do pododdziału szkoleniowego, następnie zostałem przydział do jednostki. Kiedy u nas zapytano, kto chce do Afganistanu, praktycznie wszyscy podnieśli rękę, dlatego że tam można się sprawdzić. Po drugie, kolega, z którym się przyjaźniłem, przyjechał latem w cynkowej trumnie. Po prostu pomyślałem, pojadę tam. tutaj. Policzymy się z duszmanami Pierwsza bitwa była przerażająca Kiedy ktoś mówi, że się nie bał Można powiedzieć, że to kłamstwo Akurat jechaliśmy samochodem I trafiliśmy na ugrupowanie duszmanów Przejechaliśmy Jeden kiszłak, to znaczy wieś Drugi i w trzecim Natknęliśmy się na duszmanów I nas odcięli Z tyłu był niewielki oddział i z przodu Z przodu nas ostrzeliło CKM Praktycznie zmusił nas do zalegnięcia Na równej Leżeliśmy, nie mogliśmy podnieść głowy dopóki nie podciągnęli nasi moździerzyści. Wystrzałem trafili w punkt ogniowy i wtedy mogliśmy stać i przebiec. Rozłożyli nas na równo. Ja tam myślałem, że już się zrosłem z ziemią, że z ziemi już mnie nie widać, jakbym się schronił pod ziemią. Takie wrażenie było, taki strach, że cię ubiją, kule świszczą, Chcesz się wstać i uciec, ale nigdzie nie uciekniesz. W tej walce zabiliśmy około 80 ludzi i zginęło 80 naszych. Na trzeci dzień znaleźliśmy kilka trupów, nad którymi oni się znęcali. Nad rannymi, a także nad zabitymi. Znaleźliśmy jednego, u którego były nadrąbane ręce w, ręc, w dłoni. Książeczka wojskowa, to znaczy kawałek książeczki wojskowej. Nogi były nadrąbane, głowa zmiażdżona czymś ciężkim. Z lewej strony wycięty kawał ciała siekierą czy nożem myśliwskim. A w prawym mu wpakowali cały magazynek pocisków. Najstraszniejsze dla żołnierza... Kiedy tracisz kolegów i jeszcze kiedy ich odwozisz do kraju. Przychodzisz do matek i wydaje się, że jesteś winien, że nie ty zginąłeś, tylko on zginął. Straszne uczucie. Mija 158 dzień odkąd w stolicy Iranu Teheranie wzięto za zakładników amerykańskich dyplomatów. Porywacze zagrozili, że zabiją zakładników, jeśli amerykańskie władze spróbują ich odbić. Jest 18 minut po 7. Mamy doniesienia o dramatycznych wydarzeniach w Iranie. Łączymy się z Waszym na linii. Jest Clive Small. Dzień dobry, Clive. Co się stało? No cóż, właśnie miałem telefon z Białego Domu. Odczytano mi oficjalne oświadczenie. Oto ono. Nie przeczytam całego oświadczenia, tylko najważniejszy punkt. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych podjęły próby odbicia zagładników przetrzymywanych w Iranie. Misja się nie powiodła. Prezydent USA Jimmy Carter. Wczoraj wieczorem odwołałem starannie zaplanowaną akcję, którą nasi żołnierze przeprowadzali w Iranie. Jej celem było uwolnienie amerykańskich zakładników przetrzymywanych od 4 listopada zeszłego roku. Awaria śmigłowców, którymi lecieli żołnierze, zmusiła mnie do odwołania tej misji. Kiedy żołnierze zaczęli się wycofywać, jeden z helikopterów zderzył się ze stojącym na ziemi samolotem, do którego tankowano właśnie paliwo. Nie było żadnej walki, ale niestety ośmiu Amerykanów zginęło, a kilku innych zostało rannych. Droll. Historia powszechna. Jeden z największych filmowców świata, Alfred Hitchcock, nie żyje. Umarł w wieku 80 lat. W jednym z ostatnich wywiadów Hitchcocka spytano, dlaczego swój najsłynniejszy film, Psychozę, nakręcił Szczerni i Bieli. Kiedy Bałem się, żeby scena zamordowania tej dziewczyny, kiedy krew zaczyna spływać razem z wodą, nie wyglądała zbyt drastycznie. To był główny powód, dla którego nakręciłem film czarno-biały. W Polsce wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Jak zwykle głosuje 98% uprawnionych, z czego jak zwykle 99% głosów popiera listę Frontu Jedności Narodu. Oceniając realne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, nie możemy liczyć na łatwe sukcesy. Żyjemy w świecie wystawiającym na próbę siły moralne i ideowe każdego narodu. Jedyną drogą zapewnienia bezpieczeństwa Polski, jej dalszego rozwoju jest jedność narodu, jest solidarna, wytężona praca, jest codzienna dbałość o bieg spraw publicznych, jest poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny. Znając patriotyzm naszego narodu i wierząc w jego siły twórcze, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Brygadzista w Wydziale Soli i Kwasów Zakładów Azotowych im. Pawła Findera w Chorzowie, Józef Miś. Po wysłuchaniu wystąpienia pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego naszej partii, Twasza Edwarda Gierka, nasunęły mi się pewne refleksje. Pięciu uzbrojonych napastników wdziera się do ambasady Iranu w Londynie. Terroryści biorą 20 zakładników. Żądają, by irańskie władze uwolniły więźniów politycznych, mówi szef londyńskiej policji. Terroryści, którzy zajęli ambasadę irańską, muszą zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie spełnić ich żądań. Cokolwiek byśmy myśleli o ich intencjach, apeluję do nich, by zachowali spokój. Yeah. Po pięciu dniach negocjacji terroryści zabijają jednego z zakładników. Do ambasady wkraczają brytyjscy komandosi. Patrzcie, patrzcie, to bomba, bomba. W ciągu ostatnich dwóch, trzech minut w językowej ambasadzie dwa razy coś wybuchło. Kiedy wybuch pierwszy ładunek, na dachu budynku pokazał się czarny dym, po drugiej eksplozji z frontu ambasady pokazał się gęsty, biały dym. W tym momencie akcji wtrąciła policja. Wyszli przez balkon sąsiedniego budynku. Ambasada płonie. Słychać strzelaninę. Nie wiemy dokładnie, co się dzieje w budynku. Wiemy tylko, że weszła policja. To wszystko dzieje się pół godziny po tym, jak policja znalazła ciało rozstrzelanego zakładnika. Przypomnijmy może dla tych, którzy zaczęli słuchać nas dopiero teraz. Około 25 minut temu w ambasadzie irańskiej był wybuch. 45 sekund później była następna eksplozja, potem wybuchła strzelanina. tą ambasady obserwują policyjni snajperzy. Chwilę potem, jak w budynku wybuchł pożar, wybiegli z niego jacyś ludzie. Nie byliśmy z tyłu budynku, nie byliśmy tam ze względów bezpieczeństwa. Sądzimy jednak, że sporo się tam dzieje. Dostałem właśnie informację, że na budynku ambasady wywieszono białą flagę. Taką informację dostałem od kolegów z Agencji Informacyjnej. Będziemy was informować na bieżąco. Podczas akcji sił specjalnych ginie czterech z pięciu terrorystów. 1980. W Polsce podwyżka cen mięsa. Władze tłumaczą ją rozszerzeniem sprzedaży komercyjnej. W całym kraju wybuchają strajki. czym kolejka ta stoi. Rozległy o dalekich peryferiach Szczecin, pozbawiony był dziś całkowicie komunikacyjnych. W godzinach między 15 a 16 widać dziś było na ulicach miasta tysiące ludzi, przeważnie kobiet zmęczonych wielokilometrowymi marszami, niosących na rękach dzieci z przedszkoli obładowanych zakupami. Dziś miał rozpocząć się w województwie gdańskim, tak jak w całym kraju nowy rok szkolny. Nie rozpoczął się. Nie mogąc zapewnić dojazdu dzieci do szkół, dzieci i nauczycieli, kurator podjął decyzję o przełożeniu rozpoczęcia zajęć. 157 tysięcy dzieci, w tym 22 600 maluchów, pierwszoklasistów, nie poszło do szkoły. Dla tych najmłodszych, dzień dzisiejszy był oczekiwany od dawna, Cieszy się nami. Wczoraj rodzice musieli im powiedzieć, że ich oczekiwania na razie nie spełnią się. Poszarość, Pracuję w zakładach odzieżowych w Poznaniu, Modena. Na zespole produkcyjnym jestem pracowaczem i Nazywam się Krystyna Krzyżostaniak. Z pewnością nasza sytuacja obecna nie jest dobra, ale te braki możemy wyrównać tylko i wyłącznie pracą. I oczywiście pracą wydajną i efektywną. Wierzymy, że to, co zapowiedział pierwszy sekretarz KC, towarzysz Edward Gierek, zostanie wprowadzony w życie. W Strasburgu pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek otrzymuje medal Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka. Nadal nie pracują porty. standing W Moskwie 22. Igrzyska Olimpijskie. Polacy zdobywają 3 złote medale. Najwięcej emocji budzi skokotyczce Władysława Kozakiewicza i jego słynny gest w stronę moskiewskiej Już widowni. Też rozbieg jest, teraz też zwolnił troszkę, teraz przyspieszył idzie w górę. Przeszedł, przeszedł! Rekord świata, rekord świata. 5,78. A więc mamy pierwszy rekord świata w Igrzyskach Moskiewskich w konkurencjach mężczyzn w drugiej próbie. Plus... No, bai W Gdańsku stoczniowcy strajkują w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. Wygrałam sprawę sądową, ale dyrektor jednak nie honorował nawet postanowień sądu, więc to była już ostateczność, żeby wzajemnie sobie pomagać. Wtedy zrozumieli, ale to poprzez czytanie naszych pism, zrozumieli, że broniąc jednego człowieka, broni się wtedy, każdy broni swojej godności i wolności. I tak była sprawa postawiona. Zdumienie moje było przeogromne, jak przyjechali koledzy wozem dyrektora, żebym ja przyjechała. I zobaczyłam te tłumy ludzi, jeszcze do dziś nie mogę powstrzymać swojego wzruszenia. Rok po kroku, żebym I tylko mógł iść walki. dalej. Kamerzysta David Crocket nagrał te słowa podczas ucieczki z wulkanu Świętej św. Heleny. Myślał, że 18 maja 1980 roku będzie ostatnim dniem jego życia. Oh dear God. My God, Dobry Boże, to istne piekło. Po prostu nie potrafię tego opisać. Jest I zupełnie ciemno, prawdziwe pitch black. piekło na ziemi. Pitch black, w amerykańskim stanie w Waszyngton wybucha wulkan Świętej Heleny. Eksplozja zdmuchnęła czubek wysokiej na 3 km góry. Większość mieszkańców okolicznych terenów ewakuowano. Niestety około 60 osób zaginęło. Wybuch zabił tysiące zwierząt. Ogromny grzyb dymu wyrósł na wysokość 4000 metrów ponad północny stok góry. Na pobliskie miasta spadło sporo pyłu wulkanicznego. Silny wiatr spycha te na wschód. Pewne miasto oddalone od wulkanu o 380 km przykryła kilkunastocentymetrowa warstwa pyłu. Gubernator Montany stanu oddalonego o 560 km od góry Świętej Heleny z powodu zatrucia powietrza ogłosił stan wyjątkowy. Zakłady przemysłowe, firmy prywatne, urzędy zostały zamknięte. Mieszkańcy powinni zostać w domach. Zamieszki w Korei Południowej poprzedziły je strajki i protesty studenckie. Sytuację zaogniło aresztowanie jednego z południowo-koreańskich dysydentów. i Demonstranci żądają wolnych wyborów i zniesienia stanu wojennego. Wprawdzie rząd obiecał reformy, ale dla studentów to za mało. W kraju, w którym krytykowanie rządu jest zakazane, prędzej czy później musi dojść do konfrontacji. 30 tysięcy studentów walczyło z policją na ulicach w Seulu. Potem studenci zdobyli autobus i przedarli się przez policyjny kordon. Zginął jeden policjant. Trzech innych zostało ciężko rannych. Mimo to policja stara się ugasić ten pożar. Walki trwały jednak kilka godzin. Podobne zamieszki miały miejsce w dwóch miastach na prowincji. Na stacji kolejowej w Bolonii we Włoszech, wybucha bomba. Zginęły 84 osoby, a setki zostały ranne. Pamiętam, jak sprzedawca biletów nachylał się do kasy i nagle to był taki oślepiający błysk. Zorientowałem się, że coś uderzyło mnie w głowę, obróciłem się i zacząłem biec. To był zupełny chaos. Spałem tuż przy ścianie i nagle poczułem, jakby zaatakowało mnie światło. Widziałem uciekających ludzi, widziałem ludzi z rozbitymi głowami, wszędzie byli ludzie, kawałki ciała, potem zawalił się sufit. Do zamachu przyznało się pewne skrajne prawicowe ugrupowanie. Był to odwet za skazanie na więzienie kilku neofaszystów, którzy podłożyli bombę pod siedzibą lewicowych władz Bolonii. Yeah, Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych. Szanowni Obywatele, Rodacy, wydarzenia ostatnich tygodni, a zwłaszcza ostatnich dni, przejmują nas wszystkich głęboką troską. Przerwy w pracy licznych zakładów występujące kolejno w różnych regionach, naruszają normalny bieg życia, dezorganizują produkcję, rodzą napięcie. Rozumiemy zmęczenie i zniecierpliwienie ludzi pracy kłopotami dnia codziennego, niedostatkami w zaopatrzeniu, kolejkami przed sklepami, wzrostem kosztów utrzymania, nieletnicznością dostaw surowców i materiałów, brakiem postępów w organizacji produkcji. I życia zbiorowego. Ale strajki nic tu nie zmieniają na lepsze. Odwrotnie. W Londynie umiera słynny aktor Peter Sellers. Miał 54 lata. Ten geniusz komedii uważany był przez niektórych za bardzo trudnego współpracownika. Na pogrzebie Sellersa przemawiał David Neven. Jeśli ktoś chce zrozumieć i podziwiać Petera, Co musi zdać to, sobie sprawę, że ten niesamowity człowiek strasznie cierpiał, żyjąc w stanie ciągłej niepewności. Powiedzmy sobie szczerze, to choroba zawodowa wszystkich aktorów. McKinnell trzyma nerwy na wodzy, serwuje. O mój Boże, to był chyba as. Wydawało mi się, że trafił ginię, ale liniowy krzyknął out. Krzyknął out, zanim piłka została odbita. On w ogóle nie krzyknął. Krzyknął. Nic nie powiedział. Nic nie powiedział. Nie krzyknął out. Krzyknął. Proszę grać dalej. Poproszę innego sędziego. Nie, nie. Poproszę innego sędziego. Nie, proszę grać. Mam chyba do tego prawo. Panie McInroe, dostaje pan ostrzeżenie, a teraz proszę grać dalej. Mimo swojego kontrowersyjnego zachowania, John McInroe pokonuje Jimmy'ego Conors'a. W finale McInroe spotyka się z Biernem Borgiem, który wygrał ostatnie 4 turnieje na Wimbledonie. 40-30. Kolejna piłka meczowa, Bork serwuje, to piłka meczowa. McIntyre odbija forehandem, Bork odbiera tuż przy linii, odbija krótkim głęboki backhand, Bork daleko przez cały kort. McIntyre odbija. Bork odpowiada backhandem, trzyma rakietę dwoma rękami. McIntyre odpowiada długą piłką. Bork nie pozwala, by piłka spadła na murawę i piękny olej. McInroe tuż przy linii, McIntyre gra wspaniale, wspaniale w tej końcówce. Przetrwał. Było już 7 piłek meczowych. Wszystkie wygrał w cudownym stylu. 15-40. No a co teraz? Co teraz może zrobić 21-letni McEnroe? Musi przywołać całą swoją odwagę. Przypomnieć sobie swoje irlandzkie pochodzenie. Ale co może zrobić? To już ósma piłka meczowa. Czy Borg po raz piąty zostanie mistrzem Bladonu? Tak wydawało się jakiś set temu. A teraz? Co będzie teraz? Makino serwuje, Borg odpowiada backhandem wolek McInroe i Borg trzymając dwóch rękami kiedy odbija wygrał, wygrał Borg pada na kolana odchyla się do tyłu, potem do przodu kłania się, teraz idzie do siatki podchodzi do McInroe, który stoi ze spuszczoną głową 3 godziny, 53 minuty niesamowitego, wielkiego, boskiego tenisa McInroe rozpacza, jest wściekły na siebie chciałby rzucić czymś o ziemię i wybuchnąć jest tak zły na swoją niedoskonałość parę godzin każdy następny redagowali albo, że tak powiem przyjmujemy to co powiedziałem i przystępujemy do realizacji Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach te inne polecam dość szybko, dlatego też proponuję ile czekaliśmy sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy będziemy mieli na piśmie Pan premier przyjedzie, prze przekaza nam jak wygląda sprawa tam i naprawdę już tu nie śpieszy po, po co mamy... Coś nie dogada. Chcemy, oczywiście, iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy, poniedziałek, ale musimy mieć załatwienie. Będzie czarno na białym. Rok 1980. Potwierdzam i w pełni podtrzymuję, co było powiedziane. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać jak rozmawia Polak z Polakiem. Najważniejszą sprawą, którą trzeba cenić, to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli. Bowiem, dogadaliśmy się. Ja myślę, że pragniemy jak najlepiej służyć sprawom ludzi pracy, sprawom naszego narodu, naszej socjalistycznej ojczyzny, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ufajcie mi, że przez cały czas, ufaliście mi przez cały czas, a więc wierzcie mi w to, co powiem. Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą. Nasze niezależne, samorządne związki zawodowe. Ja jeszcze korzystając z przerwy, chciałem jeszcze raz podziękować Panu Premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Rze rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Bez uszycia siły, tylko i wyłącznie w, w rozmowach, we traktacjach, z małymi ustępstwami i tak i tak zawsze powinno być. Perimu. Jokendrol. Historia powszechna. Majestät, Józef Krzysztof, mina Dzień herrar, Czesław Miłosz. Poetycki Laur. Tym razem decyzję Akademii Szwedzkiej przyjęliśmy ze szczególną satysfakcją, radością i wzruszeniem. Literacką Nagrodę Nobla, ten najwyższy Laur, otrzymał Czesław Miłosz. Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje NZZ Solidarność. Jednocześnie wprowadza poprawki do statutu związku. W odpowiedzi, Solidarność grozi strajkiem. Odwołuje się od decyzji Sądu Wojewódzkiego do Sądu Najwyższego. Na skutek rewizji wnioskodawcy. Od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 1980 roku Sygnatura 1 MS RZ 15 przez 80 postanawia zmienić zaskarżone postanowienie i dokonać rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z siedzibą w Gdańsku. Komisja rządowa stwierdza, że rząd zagwarantuje i zapewni pełne poszanowanie niezależności i samorządności nowych związków zawodowych, Jednocześnie gwarantuje, że nowe związki zawodowe nie będą przedmiotem żadnej dyskryminacji. Czy przybędzie mi trochę rozumu? Siódme plenum KCPZPR usuwa Edwarda Gierka z Komitetu Centralnego. Obarcza go odpowiedzialnością za kryzys ekonomiczny, społeczny i wewnątrzpartyjny. Nowym pierwszym zostaje Stanisław Kania. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kania powiedział m.in. Szanowni towarzysze, Charakter kryzysu, zasady naszej ideologii nakazały nam wybrać jako drogę wyjścia linię porozumienia. Jesteśmy i będziemy pod tym względem konsekwentni. A tymczasem leżę pod gruszą dowolnie! Kiedy przystępujecie do budowy pomnika? Już chyba dzisiaj. Już tam chyba maszyny pracuje. Będzie on na terenie stoczni? Nie, tam gdzie będzie ten pal wbity był wczoraj. Tam będzie. Choćby to nas kosztowało wiele, choć jak Lech powiedział, choćby musiał za to zapłacić głową, pomnik musi stanąć. W Gdańsku odsłonięto pomnik stoczniowców poległych w grudniu 1970 roku. Pomnik ten zniesiono poległych na znak wiecznej pamięci rządzącym na znak przestrogi, że żaden konflikt społeczny w ojczyźnie nie może być rozwiązywany siłą. Współobywatelom obywatelom na znak nadziei, iż zło może zostać przezwyciężony. Gdy zasłużę na zbrodnie i karę, kiedy wygram, co jest do wygrania, czy się będą mi starzy znajomi, jeszcze kłam. You, Czym jest Wally, dla ciebie życie, John? Czy mogłoby się skończyć choćby jutro? Czy chcesz dożyć starości? Mówi John Lennon. Chciałbym dożyć starości, ale nie boję się śmierci, choć nie wiem, jak się będę wtedy czuł. Jestem na śmierć przygotowany, bo po prostu w nią nie wierzę. Dla mnie to tylko przesiadka z jednego pociągu do drugiego. John Lennon nie żyje. Zginął przed swoim domem w Nowym Jorku od kuli wystrzelonej przez szaleńca. Historia powszechna.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 Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.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 W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 złotych. Bo z aplikacją Brico Marsze za każde wydane 100 złotych otrzymasz bon 20 złotych. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marsze, Nasze ceny rządzą. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?